Mielenie ze wzorem. Witamy Państwa, wita się z Państwem Joanna Mieszkowiurkiewicz oraz mój znakomity kolega. Nisko kłaniający się ze wzorem. To nasza siódma z kolei rozmowa na temat naszej narodowej tragedii, czyli 10 kwietnia 2010 roku, którą wielu nazywa niesłusznie katastrofą smoleńską. Dlaczego niesłusznie o tym mówimy właśnie podczas tych naszych spotkań z państwem? Ponieważ oboje jesteśmy zdania, że na tej koszmarnej zapuszczonej łączce na rubieżach lotniska Siewierny, północnego lotniska wojskowego w Smoleńsku nie miała miejsca żadna katastrofa. Mówiliśmy już o wielu szczegółach na ten temat w naszych poprzednich audycjach i zapraszamy Państwa do ich wysłuchania. Oczywiście na dole, na naszej stronie w Radiu Wnet, znajdują się linki do tych audycji. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kolejnym elemencie najważniejszej narracji smoleńskiej inscenizacji po 10-minutowym filmie Sławomira Wiśniewskiego, o którym mówiliśmy ostatnim razem, mianowicie o brzozie brzoza, co Ci się kojarzy z brzozą? Takie niewinne drzewo. No teraz to mi się kojarzy wiosna, bo to jest to pierwsze drzewo, które się zieleni właśnie. Zaczyna teraz, cały las jest szary, szaro-zielony, to co jest na stałe, zieleń taka ciemna. No i pojawia się ta pierwsza zieleń, taka absolutnie, to jest nieprawdopodobny kolor, niepowtarzalny, bardzo łatwo to odróżnić, jak ktoś się zna na przyrodzie, to widzi, a on jest nie do podrobienia. Pierwszy, pierwsza taka delikatna zieleń wypuszczających liści brzozowych, to jest wtedy, kiedy mają się pojawić na terenie Polski ptaki wracające z Afryki, z zimowiska, czyli... Bociany. Na tej brzozie na Siewiernym, która została obfotografowana ze wszystkich stron, nie ma żadnego bocianiego gniazda, przynajmniej ja na zdjęciach nie widziałam, a może było, ale, ale spadło. W każdym razie widzieliśmy już przez zdjęcia brzozy w postaci uszkodzonej, czyli złamanej. Jak wysoka ona była? Pień miał tam w miejscu złamania rzekomo 44 cm, czyli to była już brzoza wyrośnięta, dorosła wysokości może około 30 metrów, chyba tak? I ten pień złamany miał stać się bezpośrednią przyczyną urwania się skrzydła naszego samolotu. Pień przyłamany na wysokości bodajże około 8,5 metra. To wszystko nie zostało dokładnie pomierzone, tylko na oko, ze zdjęć. A wrócę do kwestii gniazda. Otóż w okolicy te, te, tego drzewa to jest bardzo symptomatyczne znajdują się inne, bo to, to nie jest samotne drzewo. To jest w kępie drzew obrastających takie ogródki działkowe, dacze tak zwane okolicznych mieszkańców. To są głównie pracownicy właśnie tej bazy wojskowej. I te ogródki tam w tej okolicy oczywiście na zdjęciach to widać, można zobaczyć. Tam się walają różne śmieci. Tam stoją rozwalone jakieś elementy pościągane tam przez bezdomnych nocujących w tych domkach są też właśnie takie, takie rozwalające się domki no, widać nam przy, przy tym drzewie dosłownie kilka metrów od niego jest taka budka czy to tak, taki altanka można powiedzieć na narzędzia obok niej okrzaki oparte drzwi od toalety bardzo tak malowniczo Rozrzucone różne śmieci, graty, no, to na ale samym. To, to duże sam... określenie, to taka Sławojka, drzwi od Sławojki takiej, prawda? No takie z drewna czy z, z, z, z dykty, takie dosyć nędzne, więc lekkie. I, i to wszystko ładnie na na jeszcze zaakcentowane, rozwaloną oponką, takiej nieopodal leżącą takie dosyć smutne to wszystko i, i podobno ten, ten, ten cały śmietnik nie został zmieciony podmuchem e, trzech silników e, odrzutowych które mają siłę ciągu kilkadziesiąt ton na podejściu tego samolotu, tylko on, on, on przeleciał przez te brzozę i podobno urwało mu się na niej skrzydło drzwi od Sławojki zostały nietknięte, malowniczo oparte oponka również została niezdmuchnięta obok tylko pojawiła się narracja w gazecie lokalnej, przywoływana przez polskie media, że tak tam przeleciał ten samolot, to była mgła straszna. Lekarz, pan doktor, był właśnie tego sobotniego poranka na działce. Tak, pan i, doktor Bodin I ten podmuch go przewrócił i on musiał się łapać aż za... za koło swojej łady, żeby nie odlecieć się dalej, więc ja to skwitowałem złośliwie swoim sposobem, no, prawdopodobnie ta oponka tam leżąca to jest właśnie ślad tej, tej, tej walki heroicznej z podmuchem, no, taki był mocny ciąg, że, że zerwało oponę. Na, na nieszczęście nie, nie przewróciło drzwi Sławojki, więc prawdopodobnie te, te drzwi też są pancerne. Ale to jeszcze mało. Na, ślady na ziemi to, to jeszcze nic. O wiele większe cuda są powyżej. Mianowicie ta e, pancerna brzoza jest otoczona innymi brzozami obok, bo, bo te drzewa rosną zazwyczaj w kępach. E, I te sąsiednie drzewa nie zostały ścięte. Ba, to jest mało. Nawet z sąsiedniego drzewa, Ty mówiłaś o, o ptakach budujących gniazda. Z sąsiedniego drzewa nie zdmuchnęło nawet gniazda, i tam nadal żyją sobie ptaki. To nie są no bo prawdę... to byłoby betonowe nowe gniazdo najwyraźniej. Pancerne. Więc to prawdopodobnie są to kawki, one budują bardzo trwałe gniazda, ale no, na pewno nie są odporne na ciąg odrzutowy kilkudziesiąt ton. Jeżeli ktoś nie był na lotnisku nigdy, pobliżu i nie słyszał tego ryku tych silników 120 czy 130 decybeli od którego po prostu pękają uszy zwyczajnie, znaczy ktoś kto raz się na taki ryk wystawi bez słuchawek traci słuch bezpowrotnie ale pomijmy to bo są być może ludzie, którzy jeszcze nie byli na lotnisku, nie słyszeli tego z oddali a nie z bliska no niech sobie pooglądają filmiki jak ciąg odrzutowy czy z silników co on potrafi zrobić, jak, jak on potrafi na przykład samochód ciężarowy załadowany towarem przy, zdmuchnąć z szosy, dosłownie zmuchnąć? Odrzutowiec, który się zbliża do lądowania nad autostradą są specjalne trasy nie, w, w tych miastach, które są zatłoczone, są specjalne trasy podejścia, tam gdzie jest na, w Amsterdamie czy na Dalekim Wschodzie, bo tam jest bardzo ciasno, są specjalne tunele zbudowane, autostrady są zbudowane w tunelu Samoloty przelatują nisko po to, żeby podmuch właśnie od nich nie wpływał na ruch drogowy, bo samolot na kilkudziesięciu metrach prostu zwyczajnie by mógł poprzewracać samochody na autostradzie. No więc ta wersja o rozbiciu się samolotu o drzewo została właściwie uruchomiona natychmiast. Jeszcze nie było żadnych informacji o której godzinie zdarzyła się ta rzekoma katastrofa. Zresztą informacja o godzinie 8.56 obowiązywała przez dwa tygodnie ponad. Nie było jeszcze informacji o liczbie ofiar. To kto właściwie się znajdował na pokładzie. Tymczasem już od samego początku Mówiono, że drzewo uszkodziło skrzydło samolotu, że złamało to skrzydło samolotu. To znaczy, że skrzydło samolotu przecinające brzozę urwało się w związku z tym przy podchodzeniu do lądowania. I ta wersja została uznana przez oficjalne kręgi i w Rosji i w Polsce za jedyną prawdziwą. Wiadomo, to są stare zwyczaje o dogmatach nie do podważenia. W związku z tym te przyzwyczajenia tutaj, tutaj znalazły zastosowanie i właściwie dopiero później, kiedy powstały tak zwane polskie uwagi do raportu MAC, zaczęły się tylko jakieś takie drobne spory o detale, czy to skrzydło było urwane na, długo, na szerokości 4,5 metra czy 6,1 i tak dalej. Tutaj się spierali członkowie komisji Emilera z komisją Maku, To znaczy, nie spierali się, bo nikt się z nikim nie spierał, tylko oni wyrazili swoje uwagi po swoich osobistych pomiarach i tak stanęło na tym, że pozostały dwa rozmaite zdania na ten temat. Ze strony rosyjskiej nikt tego nie negował. W każdym razie wszyscy zajmowali się brzozą. Ta brzoza jest niesłychanie słynna. Ale o tym jeszcze za chwilę powiemy. Ale tam po kilku dniach pojawiło się na tej brzozie, jak widziałem na zdjęciach, przypominasz sobie, nagle się pojawił kawałek blachy, nawet wbity w to miejsce, gdzie on tam została ułamana ta brzoza. Tak, no tak naprawdę to nie wiadomo, bo to, to, to trudno jest udowodnić na, na zdjęciach montowanych, publikowanych w Internecie, które są oryginalne, które są wtórne. Można się posiłkować tylko w ich, terminie ich się ukazania, ale, ale one, to też nie jest decydujące, bo przecież fachowcy od dezinformacji robią to tak. Odwracają kolejność, mylą trop i specjalnie publikują późniejsze zdjęcia wcześniej, a ich materiał źródłowy dopiero po jakimś czasie po to, żeby wprowadzić konfuzję. To jest podręcznikowe zagranie. Więc wnioskowanie z, z, z godziny ukazania się danego, podejrzanego zdjęcia no jest powiedziałbym bardzo wątpliwe. Ja może opowiem, co się stało z tą wizją kanoniczną, jak ona została stworzona. Jej geneza jest bardzo pouczająca. Otóż źródło tych wszystkich zdjęć kanonicznych, które się pojawiły w polskich opracowaniach, również w raporcie Millera i różnych książkach beletrystycznych, półtechnicznych i, i całkowicie bajkowych tutaj czołowymi tymi piewcami brzozy, to jest pan, mogę wspomnieć, pana Osieckiego, jego dwie książki pisane pod kierownictwem docenta Amielina. Właśnie, przepraszam, że ci wpadam słowo, ale tutaj musimy koniecznie opowiedzieć um, o niezmordowanym Siergieju Amielinie, kto to jest i tak dalej. Oraz nie wszyscy słuchacze wiedzą również, kto to jest Jan Osiecki. No ja myślę, że ten drugi to nie wymaga spe specjalnej reklamy bo na to nie zasługuje jego dorobek, powiedziałbym, literacki i naukowy jest zerowy, a mój pogląd na, te, na temat jego twórczości, jego wypocin jest poniżej krytyki, więc możemy go łaskawie przemilczeć. Warto wspomnieć o jego mistrzu w roli piewcy, którego, czy ucznia, którego on występuje, czyli docenta Sergeja Amielina. Pan docent Amielin jest pracownikiem Politechniki w Smoleńsku. Został odkryty przez FYMA jako fotograf amator i fotograf amator nie byle jaki mianowicie nadworny fotograf jednostki specjalnej Specnaz Merkury, to jest taka jednostka uderzeniowa e, czerwonych beretów, która się mieści pod Smoleńskiem i tam na jednej z imprez e, znaczy nie, nie na jednej ale zdjęcia właśnie z, tych, z jednej z tych imprez zostały przez niego opublikowane. Dzięki temu można było stwierdzić, że jest ich nadwornym fotografem. A zdjęcia były z wręczania odznaczeń tej całej jednostce. i Tam przyjechało kilku generałów i bardzo się wszyscy cieszyli. Była impreza, były pochwały i była historia tej jednostki naszkicowana. Notabene ludzie faktycznie bardzo, na najwyższym poziomie Także potrafiący robić desanty w ekstremalnych sytuacjach i ćwiczący właśnie na lotnisku, między innymi w Smoleń Północny, desanty, czyli skakanie ze spadochronem, napady na przeciwnika w, w, zmotoryzowanego, czy, czy pieszego, czy no różne tam były warianty, no, na przykład odbijanie autobusu porwanego przez terrorystów w, w, podczas jazdy lotnicy się zostają zrzuceni ze, ze śmigłowca lecącego. Opanowują ten pojazd w trakcie jazdy. Czyli, że historie całkowicie no, mrożące krew w żyłach. Oni to robią, potrafią to robić, więc prawdopodobnie mogą nawet opanować samolot na płycie lotniska. Bo do tego są właśnie szkoleni. Ale to, to na marginesie. Pan docent Amielin 13 Kwietnia, czyli kilka dni po tej tragedii, wtedy, kiedy już się tam uspokoiło i ciężarówki spychacze wyrównały teren i wywiozły e, najważniejsze elementy, wybrał się na spacer po okolicznych łąkach i zrobił serię zdjęć e, z tej okolicy. i Te zdjęcia publikował w serwisie Google Picasa i te zdjęcia, ich jest kilkaset, e, stały się podstawą wszystkich pseudonaukowych opracowań, które się pojawiły w Polsce i w Rosji na temat tej katastrofy. Na jej podstawie pana Mielin narysował tak zwaną trajektorię zniżania. Narysował tam, jak podobno ten samolot podchodził do lądowania, jak uderzył w brzozę, nad szosą Kutuzowa, nad ulicą Kutuzowa zrobił beczkę i jak na dachu lądował nieopodal były te lotniska. To się pojawiło w pierwszej połowie kwietnia. Te, te, te wszystkie rysunki do, na bazie fotografii, które zostały przez Amielina 14 kwietnia w nocy władowane na serwis Google'a. I one od tej pory tam są. Można je łatwo znaleźć. I zresztą nie tylko tam. W tych opracowaniach smoleńskich u pana Amielina w jego książce Ostatni lot bodajże tytuł jest Ostatni Lot: Spojrzenie z Rosji. To jest e, książka, e, można ją kupić e, w, zresztą w księgarniach. Ogromny nakład był tej książki Amelina, ale e, też są wtórne właśnie dzieła jego ucznia mniejszego, czyli Osieckiego, Jego dwie książki, Ostatni Lot i tam Ostatni Lot, dwa z jakimś tam e, uzupełnieniem. E, Których nie polecamy, no tak. No, ale tam są zdjęcia właśnie Amielina i te jego szkice, rysunki poglądowe z, z, z rzekomego lotu. Wiadomo, z, z każdy, każdy lotnik wie, że tego rodzaju figura akrobatyczna, jak zrobienie beczki przez Tupolewa na dystansie kilkuset metrów jest technicznie niemożliwe. To znaczy, do, żeby wykonać taki manewr samolot odrzutowy musi być akrobacyjny na takim dystansie tej masy samolot nie jest w stanie wykonać tego typu manewru, nawet gdyby do niego tam strzelano, wysadzano bomby w, w okolicy, on tego nie, po prostu nie wykona. Nie, nie, nie, nie, niemożliwe jest wy tą masą zrobienie takiego manewru. E, więc e, te rysunki e, trajektorii Amelina od momentu ich opublikowania widać gołym okiem. Każdy, kto się Ktokolwiek ma pojęcie na temat lotnictwa, widzi gołym okiem, że to jest bzdura. Jest to niemożliwe. Niemniej tej właśnie narracji wszyscy się kurczowo trzymają, jak, jak pijany płotu, albo jak nawiedzony pancernej brzozy. Od połowy kwietnia do dziś praktycznie to się pojawiło w druku i najważniejsze w tych to jest dosłownie skopiowane od Amielina w raporcie Anodyny, czyli tego maku i w raporcie Millera to się pojawiło, cytaty czy te zdjęcia i te rysunki zaczerpnięte właśnie z jego pracy. Dosłownie, czyli można powiedzieć, że Amielin to jest prorok największy katastrofy smoleńskiej tak zwanej. On wyprodukował materiały kanoniczne, propagandowe do opisu tego zdarzenia i ta narracja obowiązuje i należy się tego trzymać, a pisarze mniejsi pod tytułem Osiecki i tam i, i inni republikują je w języku lokalnym, nadwiślańskim no, z drobnymi swoimi uzupełnieniami narracyjnymi typu lądu dziadu albo Jak nie wyląduje, to, to mnie zabije i tego typu y, z opowiastki Łzawe dla gawiedzi y, były serwowane przez długie miesiące. Pamiętam, że na początku, kiedy mówiono jeszcze o Jaku, to była wersja o tym, że urwał się ogon ale bardzo szybko przeszło to na skrzydło, ponieważ może byłyby jakieś większe trudności z przecięciem ogona przez brzozę. Skrzydło jakoś tak bardziej malowniczo tutaj pasowało. To jest w ogóle przedziwna sytuacja, dlatego że, no jak mówię, myśmy mieli najpierw ten film Wiśniewskiego podany, a potem ten spór o to skrzydło. I nawet ten sztuczny spór rzekomy między Rosjanami a Polakami, oficjalny, miał uwiarygodnić ten rząd polski, tą komisję Milera, że oni są tacy skrupulatni, tak wszystko lepiej wyliczyli i tak dalej. Ale jak powiedziałeś, jest to narracja obowiązująca do dnia dzisiejszego i widzisz, pan Tuski spółka powinni być bardzo wdzięczni panu Amilinowi, bo dostarczył, że tak powiem, pożywki, prawda, literacki. do tego zdarzenia, którego nie było. Dostarczył przede wszystkim tego mm, opisu jakby kanonicznego, czyli... Narysował kanoniczną trajektorię, styczną do Brzozy, na której nastąpiła katastrofa i, i samolot się rozpadł. Te trajektorie w różnych jego odmianach studiowała, studiował zastęp blogerów, różnych, mniejszych, większych, z ogromnym zacięciem na temat szczegółów, szczegółików, drobiazgów, pół metra w lewo, pół metra w prawo. Posiłkowali się zapisami... Z tak zwanych skrzynek z tego samolotu, dostarczonych też przez Komitet MAC i toczyli boje miesiącami wersje pierwsze, drugie, siedemdziesiąte, piąte tej trajektorii. Więcej do tej dyskusji bardzo szybko się włączyli tak zwani eksperci. To trzeba przypomnieć, to są eksperci pisani dużą literą tak zwanego zespołu parlamentarnego do sprawy zbadania tej katastrofy i ci eksperci z pełną powagą przez miesiące te trajektorie rysowali, dyskutowali, wybrzydzali tam nad wnioskami, które pan Miller na przykład zawarł, mówi, że to nie, nie, to się nie zgadza, bo to, to, to, jest, to jest drobne odstępstwo, bo to było pół metra w lewo, to nie całkiem tak, bo było metr w górę. To niedokładnie jest pokazane. My się tak nie całkiem z tym zgadzamy. Trochę bardziej to było na północ. To przecież mamy dowody z tych czarnych skrzynek. To, to troszeczkę inaczej wyglądało. Jesteśmy na dobrym tropie. Badamy to. I już niebawem, już za miesiąc, za dwa, będziemy mieć ostateczne wyliczenia. Przedstawimy to Państwu na konferencji. Tych odcinków, te, te tragi farsy było wiele. Było tych zwrotów akcji było wiele i w tym brali udział rzekomo poważni ludzie nazywani ekspertami jak bardzo jest to żenujące jak bardzo jest to haniebne dla inżynierów no to ja chyba nie muszę udowadniać, bo inżynierowie którzy napisali na ten temat bez dostępu do, do, do informacji pomiarów źródłowych napisali pod koniec kwietnia i na początku maja serię artykułów Wspomnę tutaj chociażby o, zacznijmy od profesorów, profesor Zakowski, tak, nie mylę się, Zakowski napisał, że, że tego typu opowieść jest niemożliwa, to nie, nie mogło mieć miejsca. Podobnie na podstawie analizy podstawowych właściwości fizykalnych, na przykład ROSA. Tak, Grzegorz Rossa. Grzegorz I to się pojawiło bardzo szybko, po tej, czy, czy wiosną i latem 2010. Wie, wiele podobnych, ja wskazuję tylko tych najciekawszych literacko, i to można łatwo odnaleźć. Oni tego typu narracji zawułowali już na samym początku, jako absolutnie niewiarygodną z punktu widzenia inżynierskiego, bo to tak się nie mogło rozegrać. I mimo to, mimo tego, że jest to oczywistą bzdurą tak zwani naukowcy i tak zwani eksperci miesiącami to badali czyli trzeba mieć odwagę dzisiaj spojrzeć wstecz i rozliczyć ich z tego jakim prawem oni dzisiaj mogą się mienić ekspertami od czegokolwiek jeżeli brali udział w takim dezinformacyjnym spektaklu jakim prawem oni powinni ze wstydu się schować pod ziemię. Ja nie wspominam tutaj z litości nazwisk, ale znajdźcie Państwo te nazwiska, skojarzcie te fakty i tych ekspertów. Ja nie mówię już o chybkich, o jakichś tam osieckich i innych propagandystach, którzy kłamią w żywe oczy w okienku. Ja mówię o tak zwanych ekspertach, którzy z wielkim namaszczeniem miesiącami delektują się tymi bzdurami. To jest haniebne. Branie udziału w takim spektaklu jest hańbą dla rozumu, dla tytułu naukowego i przede wszystkim to jest hańba narodowa. Przypomnijmy, może uświadomimy sobie wspólnie, że chodzi tutaj o to, żeby znaleźć powód, miejsce, w jaki sposób zginęło 96 osób, w jaki sposób i gdzie oni zginęli. Tymczasem dywagacje na temat takiej czy innej długości skrzydła urwanego przez rzekomo przez brzozę nie zbliża nas ani o pół kroku nawet do tego, co się właściwie stało, do tej prawdy o tym, co się stało 10 kwietnia. No właśnie i jest to zabieg celowy. To znaczy sprowadzenie dyskusji przez wyznaczonych agentów specnazu i ich fotografów na określone tory jest oczywistym następstwem pewnego planu dezinformacyjnego. Nie trzeba być specjalnie biegłym w historii ani w literaturze, żeby to stwierdzić, no bo skoro specnazowcy rysują trajektorie, jakimi leciał samolot, no to proszę mi wybaczyć, no ale jest niemożliwe, żeby oni to rysowali zgodnie z polską racją stanu. Dlaczego brzoza w ogóle? Bo to się potem rozwinęło w niejaki kult tej brzozy. Pamiętasz, co później się działo? Przecież tam przyjeżdżały wdowy na tą łączkę i dookoła tej brzozy chodziły, modliły się, przyklejały zdjęcia swoich mężów, zapalały przy tej brzozie świeczki, tam składano wieńce. Tam, jak sobie przypominasz, pierwszą rocznicę tego wydarzenia, przyjechał pan prezydent Komorowski, spotkał się tam z panem Miedwiediewem kładł rękę gestem jakiegoś namaszczenia na tę brzozę, przymusił do tego prezydenta Rosji do podobnego gestu i tak dalej, i tak dalej. Przecież ten zupełny cyrk miał służyć tylko temu i ma służyć po dzień dzisiejszy tylko temu, żebyśmy byli coraz bardziej przekonani o tym, że tam rzeczywiście miało miejsce to, co się tam podobno wydarzyło i że ta brzoza była że tak powiem, ościeniem śmierci dla 96 członków naszej delegacji. No tak, to znaczy został wybrany eksponat i on z pełną premedytacją był propagandowo eksploatowany jako logo, jako symbol, jako archetyp przez całe miesiące. I cóż w tym dziwnego, w każdej operacji reklamowej, propagandowej, tego typu symbole są wybierane i później są eksploatowane. Brzoza została wypromowana jako symbol tej tragedii i do dzisiaj jest obowiązująca. No, została wbita w pamięć, jest obecnie na, w, w pamiątkach materialnych wydrukowana nie tylko w milionach gazet i książek ale również w przedmiotach no już quasi-kultowych, bo jest na przykład wybite na medalach pamiątkowych, na monetach pamiątkowych, obiegowych. NBP to wydrukował. Serię... Narodowy Bank Polski, tak? Tak mhm. jest. I to są monety obiegowe, co prawda w duży nakładzie, ale zawsze ten symbol występuje. Jest na wielu pomnikach tak, ten symbol. Na, na nagrobkach poległych na, no, na grobie na przykład Przemysława Gosiewskiego. Tam można zobaczyć, oprócz tego jego pomnika głównego, że tak powiem, w postaci otwartej księgi, z jego portretem stoi przed tą księgą właśnie owa brzoza, pancerna brzoza. Tak jest, symbol który został świadomie stworzony i później świadomie kultywowany. Trzeba by się zastanowić, co jest pod tym symbolem, jak on ma genezę i co, jakie symboliczne wartości niesie ten symbol. No, można zobaczyć do historii Rosji jakie oni mają konotacje drze te, tego drzewa. No To faktycznie jest drzewo symboliczne. Brzoza bierioska to jest typowo rosyjskie drzewo, ale ono oznacza, czy symbolizuje nie tylko żywotność, ale też jest drzewem kojarzącym się z obrzędami żałobnymi właśnie. No tak, to jest drzewo śmierci praktycznie, prawda? Że poległym żołnierzom stawiano krzyże w Polsce na przykład z brzozy. Ale to, to ma, właśnie ona jest ambiwalentna, bo ona w dwie strony działa. To jest ona, to jest pierwsze drzewo, które się zieleni wiosną i, i to jest symbol wiosny, a jednocześnie śmierci czyli symbol nadziei, śmierci i nadziei jednocześnie. Być może dlatego właśnie, że ona jest taka jakby obosieczna, z taką lubością jest eksploatowana, bo to jest drzewo typowo rosyjskie. To znaczy, ona występuje praktycznie na całym terytorium Rosji, czyli od, od zachodu aż po Syberię, bo drzewo nie jest specjalnie wymagające i może rosnąć nawet na bardzo słabej glebie i w, i w słabym klimacie. No, brzozy rosną na całym świecie w ogóle, ale szczególnie kojarzy nam się to z Rosją, tak? To znaczy to jest w kulturze ludowej, ona występuje w pieśniach ludowych i tak dalej, Bierioska. Zresztą taką, taką nazwę miały ruskie Peweksy, Bierioska, nie wiem czy wiesz. Nie. Peweksy te polskie to był Peweks i Baltona, a u nich te, te, te, te luksusowe sklepy się nazywały Bierioska. No. Także jest w kulturze ludowej powszechna. Bierioska w Rosji jest wódka bierioska i, i, i pancerna bierioska ostatnio właśnie jako symbol zwycięstwa nad polskim imperializmem. Mamy widać świadomy współudział oficjeli w tej całej szopce, no bo ci prezydenci, którzy obejmują, bo tam na tych zdjęciach ci prezydenci obejmowali te brzozy. Nie tylko ją uklepywali, obejmowali. To było takie nawiązanie do, do, do Greenpeace'u, że tu chronimy przyrodę i, te, i drzewa również. To w podtekście była ironia. Mianowicie, chronimy e, przyrodę, bo samoloty latają i łamią te drzewa. Nawiązanie do, do, do tego połamanego drzewa, które trzeba chronić. No, okazuje się, że na tym terenie to, to brzusz nie trzeba specjalnie chronić, bo my tam rosną spontanicznie i rozsiewają się spontanicznie. Tak zwane samosiejki, zresztą widać było na tej łączce, gdzie ten Śliwiński spacerował. No te, te drzewa po prostu same wyrastają z, z trawy, na nieużytkach. Myśmy również tutaj w internecie Razem z naszym kolegą Free Your Mind, czyli Fymem, dyskutowali na temat tego kultu brzozy rozwijanego intensywnie w mediach. Pamiętam, że bardzo do mnie przemówiły argumenty Fyma, który opowiadał właśnie o tej metafizyce tego drzewa, które jest potrzebne w tej narracji koniecznej. Chodzi o to, że po prostu ludzie muszą mieć jakąś straw, jakiś żer, prawda, żeby zahaczyć swoją wyobraźnię, swoje myślenie, skojarzenia, metaforykę całą i tak dalej. Jest to podtrzymywanie właściwie takiej iluzji o tym, że ten obraz, który my tutaj tworzymy w mediach, to ta narracja, że jest faktycznie czymś prawdziwym. Przygotowałam sobie, żeby wydrukowałam sobie taki komentarz blogerki o imieniu Martynka. To było dokładnie rok temu, w kwietniu ubiegłego roku, gdzie ona napisała. Żenujący spektakl, który miał na celu wbicie w drukowanie ruskiej historyki o brzozie i lądowaniu na plecach. Rytuał iście diaboliczny, co jednak po szopce na Siewiernym, makabrze z ruskimi trumnami, wydaje się prostą, logiczną kontynuacją zamysłu zamachowców. Oni nie mogą zejść tej drogi, nie mają wyjścia. Miedwiediew wczoraj, bo bezpośrednio po tym spotkaniu Komorowskiego z Miedwiediewem opisała Martynka, powiedział raport Mac może różnie, różnie interpretować, ale główne tezy techniczne są niezmienne, nie podlegają dyskusji. Koniec. Komorowski składa wieńce w krzokach czy jakimś ruskim drzewie, które do niedawna było śmietnikiem, miejscem spotkań lokalnej żulerii, miejscem oszczonym ruskim kłamstwem o śmierci polskiej elity. Żałosne, a jednocześnie takie wymawne w swej symbolice. Tak. Zdania mieliśmy wszyscy podobne i mamy po dzień dzisiejszy, natomiast symbol brzozy się utrwalił. Tylko jak się teraz z tego wyzwolić? Jak uwolnić się od tego kultu brzozy, od tego brzozochwalstwa? No, pierwsze kroki w, w odczuleniu poczynionego y, świadomie zabetonowania brzozy w mózgach, to jest nazwanie tego tematu. Czy, y, poprzez odczarowanie jego mocy. Jak to zrobić? No, ja na przykład zacząłem od, od odczarowania sfery słownej. Mianowicie poprzez odkręcenie znaczenia. Mowa było o, o feralnej brzozie, o, o, o strasznej, o śmiercionośnej, prawda, o tragicznej brzozie. No, ja to odczarowałem na swój użytek, nazywając ją pancerną brzozą. Właśnie. Wszyscy teraz używają tego twojego sformułowania pancerna brzoza. I politycy, i czytelnicy, i media, i tak dalej. Brzoza z nie istnieje inaczej, jak tylko z określeniem pancerna. To już jest swego rodzaju mem tak zwany, prawda? Tak. No, został stworzony właśnie po to, żeby w głowie odkręcić semantykę oszustów. No, sprowadzić do właściwych proporcji używając ich własnego warsztatu bo oni te brzozy cały czas wystawiają na widok proszę sprawdzić I, z ciekawości na ilu zdjęciach z różnych postaci, które są fotografowane w tej okolicy występuje brzoza na ilu zdjęciach ktokolwiek by tam się nie pojawił coś nie mówił, składał wieńce przemawiał, omawiał ten wypadek na 75-90% zdjęć jest brzoza w tle. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest usilnie promowana. Należy to odczarować. Jak? No poprzez odpowiednie nazwanie tej rzeczy. Ona nie jest feralna, ona nie jest tragiczna, ona nie jest zabójcza. Skoro samolot nie mógł stracić na niej skrzydła, to należy ją nazwać prześmiewczo. No co? Skoro się złamało skrzydło, no to musiało być chyba pancerna. I okazuje się, że tak prosty zabieg jest skuteczny tylko dlatego, że zamachowcy, zabójcy, czy spiskowcy, czy propagandyści nie mają już wyjścia, skoro tyle miesięcy używali tego symbolu, on już jest utrwalony. I, i, i za każdym razem, kiedy teraz będzie pojawia się brzoza, może się pojawić jej przeciwieństwo pancerna. Tak. Wiesz co, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie były groby symboliczne żołnierzy nieznanych, gdzie krzyże były zrobione, postawione z pni brzozowych. I tam cała grupa ludzi rok rocznie próbowała zawsze postawić również krzyż brzozowy dla ofiar Katynia, wtedy kiedy, jeszcze mówię tutaj o czasach PRL-u, kiedy to było zakazane. Ten krzyż tam został stawiany, stawiane były znicze, zawsze tam czekała jakaś esbecja za grobami, za krzakami, za drzewami, patrzyła kto to robi. Zaraz potem sprzątano ten krzyż, wynoszono, gaszono te znicze i tak dalej. I trwał taki rodzaj takiego berka w tej sprawie katyńskiej, ponieważ mord katyński zamilczano. I walczono właściwie z tą prawdą o Katyniu. Tymczasem tutaj jakby mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym. Wbija nam się w głowę, że właśnie ci ludzie tam zginęli. Nasza delegacja, 96 osób, właśnie tam w tym miejscu zginęła. Mord katyński zamilczano przez kilkadziesiąt lat, a tutaj... Cały czas opowiada nam się, że to się tam właśnie zdarzyło. I to w mediach tam to wszystko, co się zdarzyło wówczas w Katyniu, nie istniało. Były ostre zapisy cenzorskie na to wszystko. Natomiast tutaj odwrotnie. Media wprost upajają się tym, co tam się zdarzyło. Powstają filmy. Gazeta Polska tam stworzyła cały szereg filmów na ten temat. Również jeżdżą wycieczki, harcerze jeżdżą i tak dalej. Teraz, nie dalej jak wczoraj czytałam w naszym dzienniku nawet, pewne wskazówki, że przecież można, chociaż nie będzie obchodów drugiej rocznicy tego, co się zdarzyło na, na tej łączce, nie będzie oficjalnych żadnych uroczystości, ale przecież dojechać można, bo pociągi jeżdżą i tak dalej. No tak, w domyśle mam oczywiście brzoza stoi. Poza tym zespół parlamentarny, a ściśle mówiąc jednoosobowy zespół parlamentarny w postaci szanownej osoby pana przewodniczącego przez ponad półtora roku wbijał nam te brzozy również do głowy. Co prawda na odwrót, mówiąc, że tam ta brzoza nie mogła i tak dalej, i tak dalej ale negatywny sposób utrwalał obraz tej brzozy, tego ościenia śmierci właśnie tam. I to wszystko tworzy taką właśnie zupełnie odwrotną narrację, pokazującą o czym już mówiliśmy, że ta rzekoma katastrofa to jest fakt medialny. Opowiada nam się bajki, pokazuje nam się bajeczne zdjęcia, do tego dorabia się jeszcze dodatkowe atrybuty w postaci na przykład owych monet, czy też wieńców, czy też wizyt głów państw. Tymczasem znowu nie przybliża nas to ani o krok do prawdy i musimy się oderwać od tego miejsca i od tej brzozy. Ja już powiem ci szczerze, że nie mogę słuchać słowa brzoza. Jak słyszę brzoza, to przechodzi dreszcz przeze mnie. Dlatego, że mam przed oczami właśnie tę ułamaną brzozę. To działa nawet na mnie, wiesz? Ja już, chociaż mam 26 brzóz dookoła mojego domu, to ja widzę wyobraźni wyłącznie tamtą, bezlistną jeszcze, bo tam było na to za zimno, przełamaną, smutną brzozę, która jest Bogu ducha winna, naprawdę. Tak, ja, ja może opiszę z punktu widzenia scenarzysty czy reżysera, jak ten spektakl symboliczny został stworzony na podstawie jakich innych jeszcze symboli i utrwalonych stereotypów bo dobra propaganda wykorzystuje mocne, utrwalone symbole i stereotypy do znudzenia, dlaczego? bo są mocne, są trwałe i są nośne i nawzajem się, że tak powiem wzmacniają i niosą propagandową. Dobry materiał propagandowy, dobry film, dobre dzieło literackie świadomie operuje symboliką, tworzy własną na jakimś fundamencie już istniejącym i twórczo je rozwija po to, żeby stworzyć nową jakość. Jeżeli jest to dobre, to przechodzi do kanonu i później przez dziesięciolecia i wieki jest kultywowane w kulturze masowej. Bardzo łatwo jest zdekodować jakby źródło te, tego, tej opowieści. Najlepiej to najlapidarniej zostało przy, pro, z, opisane w artykule, który tutaj mi przysłałaś z gazety polskiej. Ułańska fantazja i pancerna brzoza. Ułańska fantazja polskich lotników nieodpowiedzialnych szarża we mgle na niewidoczne Lotnisko w lesie, brzozowym w zagajniku, świt, zmrok, mgła, nie widać, żołnierze w mundurach, lecący samolotem, a może jadący na koniach. Łańska szarża. Ląduj, dziadu, ląduj! Jak nie wyląduję, to mnie zabije! Pijany błasik wchodzi do kokpitu. No jak tam, chłopcy? Wszystko w porządku, panie generale. Ten nastrój, miesiącami świadomie ugruntowywany w głowach. Polscy oficerowie nieodpowiedzialni, rzucający się z motyką na słońce, z szablą na czołgi, we mgle, lądujący wbrew rozsądkowi w każdych warunkach, bo mamy taką fantazję, potrafimy. A na ich drodze stoi symbol śmierci przeznaczenia rosyjska brzoza która jest obojętna na polskie wybryki no i niestety samolot na niej się przełamuje ląduje na plecach i leży z kołami do góry podobnie jak martwy ptak zestrzelony z nieba leży na plecach z nogami nieruchomo wyciągniętymi do góry z jaką lubością prezentowano tysiące razy 10 kwietnia 11 te ujęcia przedniej goleni to się nazywa goleń, tam gdzie są te ko koła na, na, na dole i, i tych goleni środkowych odwróconych do góry to symbolizuje właśnie upadek ptaka biało-czerwonego z szachownicą na ogonie, ptak który został strącony z nieba leży kołami do góry, nogami do góry, martwy orzeł został strącony z nieba orzeł lądując przełamał się na brzozie to jest znaczenie symboliczne tego obrazu, czy tej narracji która całkiem świadomie przecież była prezentowana na milionach ekranów i w milionach egzemplarzy gazet, miesiącami. Proszę sobie przypomnieć, proszę sprawdzić w archiwum. I to gazet i z lewa, i z prawa. Gazet i ekrano, ekranów wszelkiej maści, że tak powiem, wszędzie. Także chyba mało jest osób w Polsce, które by w to nie uwierzyły, prawda? Ta cała makabryczna inscenizacja na siewiernym, z tą eschatologiczną brzozą stanie się rzeczywiście celem wycieczek krajoznawczych, celem kultu. Pan minister Zdrojewski zapowiedział nam, że dopiero w przyszłym roku, w trzecią rocznicę odbędzie się tam odsłonięcie pomnika w tamtym miejscu i wtedy rzeczywiście oni są przekonani, mam na myśli tutaj onych, czyli tych, którzy to wszystko przegotowali i ten cały scenariusz dalej kontynuują, że im się to wszystko powiodło, że się udało. I chyba tak na to wygląda, bo kiedy rozmawiam z moimi znajomymi, to patrzą na mnie dziwnie i nie chcą prawie wierzyć, że to, co ja mówię, to, co my mówimy tutaj w tej audycji, to może być prawda, dlatego że pomimo wszystko PRL-u Mieliśmy inny sposób odbierania mediów, czytało się między linijkami. To, co było napisane, to, nie, to było niewiarygodne, natomiast człowiek domyślał się tekstu innego między linijkami. Natomiast te 20 lat pozornej wolności jakoś tak ludzi zmęczyły, że człowiek przyjmuje to, co jest napisane, to, co widzi, jako wygodną prawdę. Nie chce się zastanawiać nad tym, że może być inaczej. No ale cóż, tak jest, ani inaczej. i po to między innymi też dokonano tego, co się stało 10 kwietnia. Chcemy wiedzieć, co się stało dokładnie. Ta brzoza, ta łączka okropna, zaśmiecona ma ukierunkować naszą uwagę, czyli tak zwanej opinii publicznej, na to fikcyjne miejsce wypadku i właściwie odwieść nas od szukania rzeczywistego miejsca tej tragedii. My będziemy kontynuować nasze rozmowy zobaczymy, jak długo będziemy mieli feedback, będziemy budzić zainteresowanie naszych słuchaczy, a dostajemy tutaj cały szereg listów. Jak myślisz, czy o czym możemy porozmawiać następnym razem, co interesowałoby nas do tego, żeby ten obraz był pełniejszy? Jak mówią Rosjanie, u nas temat, jak jest po rosyjsku temat? Ciema. Ciema. U nas, nas tym, skolka ugodna. Mnoga. Mnoga, tak. Mhm. Mnoga. I to była prosta, szybka. <głos> no właśnie, skąd my to znamy. No, tak. no cóż, otóż po dwudziestu, prawie czterech miesiącach nie zbliżyliśmy się właściwie w ogóle do prawdy. Mamy swoje rozmaite uwagi i swoje spostrzeżenia i mam nadzieję, że nasi słuchacze zostaną nam wierni i będziemy mogli na ten temat dalej rozmawiać. Przypomnę Państwu, że o największej tragedii w naszej powojennej historii rozmawiałam z blogerem i analitykiem ZeZoro. Nasze rozmowy, czyli mielenie ZeZorem, kontynuujemy mniej więcej w takcie cotygodniowym i na kolejny odcinek zapraszamy znowu za kilka dni. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Joanna mieszko oraz ZeZoro się kłania. Do usłyszenia.